są informacje polskiego Radia 24. Prawna batalia, czy twardy reset? Na początek polityczne pomysły na zakończenie sporu o Trybunał Konstytucyjny. Najpierw reforma, potem prawo do nadawania. Węgierski premier elekt bierze się za obsadzone przez Orbana media publiczne. Na koniec iga świątek zachwycona nowym trenerem. Zdradza, jak idą przygotowania do turnieju w Stuttgarcie. Minęła dziesiąta. Aleksandra Kozera, zapraszam. Pro Trybunał Konstytucyjny wszedł na nowy poziom. Minister Sprawiedliwości polecił prokuraturze wszczęcie postępowania wobec przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, którzy doradzali Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowania od nowych sędziów. Zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego dostało tylko dwoje z sześciorga wybranych przez Sejm. Ten wybór miał zakończyć polityczną walkę o obsadę TK, ale emocje nie opadają. Jak zatrzymać lawinę piętrzących się problemów? O to pytał gospodarz Poranka Rochkowalski, Kowalski, który jest ze mną w studiu. Witaj. Dzień Dobry. Powiedz, jakie pomysły pojawiają się wśród polityków. Najdalej idący plan ma PSL. Ludowcy proponują tzw. reset konstytucyjny, czyli zbudowanie niektórych instytucji od zera, w tym właśnie Trybunału Konstytucyjnego. Przekonywał w poranku Polskiego Radia 24 poseł psl Marek Sawicki. Bez nowego otwarcia, bez powrotu do wyboru wszystkich sędziów od samego początku i bez zgody środowisk politycznych nic z niego nie będzie wynikało. Czyli tak, Trybunału Konstytucyjnego nie mamy, natomiast też trzeba sobie zawać sprawę, że przy tym poziomie zacietrzewienia szanse na jakiekolwiek kresy to są, że tak powiem, znikome. Pozostałe ugrupowania koalicji rządzącej oczekują, że wybrani miesiąc temu przez Sejm sędziowie zostaną dopuszczeni do orzekania i że w ten sposób rozpocznie się odbudowa Trybunału. Na razie prezes Bogdan Święczkowski przydziela sprawy jedynie dwojgu sędziów, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem. Ci, którzy zrobili to w Sejmie faktycznie zostają poza Trybunałem. A w sądzie już w czerwcu zwalnia się kolejny wakat, który posłowie chcą uzupełnić w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Nowa odsłona, sporo o Trybunał i pomysły na wyjście z impasu. Polityczne rozmowy poranka podsumował Roch Kowalski. Dziękujemy. W informacjach widmo potężnych problemów byłego premiera. Mateusz Morawiecki ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, donosi Onet. Według portalu zarzuty mogą dotyczyć braku nadzoru nad agencją, z której w czasach poprzednich rządów wyprowadzono kilkaset milionów złotych. Kwestią do ustalenia jest to, czy Morawiecki wiedział o złodziejstwie w RARS, tak pisze Onet. Przypomnijmy, wczoraj sąd w Londynie nie podjął decyzji w sprawie ekstradycji byłego szefa agencji Michała Kucz Kuratura chce, by odpowiadał za wielomilionowe nadużycia przy zakupach covidowych. Następne posiedzenie 19 czerwca.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 drogę do zmian. Jutro liderzy węgierskich partii, które uzyskały mandaty spotkają się z prezydentem, by porozmawiać o inauguracji nowego parlamentu. Konstytucyjny termin na jego zwołanie upływa 13 maja, ale premier elekt Peter Modzior apeluje o przyspieszenie procesu przekazania władzy. Wracamy do kraju. Ministerstwo Obrony planuje reaktywację Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uczelnia ma zacząć działać od nowego roku akademickiego. Wykształci wojskowych lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, farmaceutów, a także psychologów. Projektem ustawy w sprawie Wojskowej Akademii Medycznej Włodzi już dziś zajmie się rząd. Posiedzenie poprowadzi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk jest w Japonii. Z kolei Iga Świątek jest w Stuttgarcie. Nasza najlepsza tenisistka przygotowuje się do pierwszego w tym sezonie występu na nawierzchni ziemnej w tenisowym turnieju Porsche Grand Prix. Wczoraj na konferencji zdradziła kulisy współpracy z nowym trenerem Francisco Rodziem, byłym trenerem legendy tenisa i idola Igi Rafy Nadala.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 Efekty tej współpracy zobaczymy na dniach. Pierwszy sprawdzian dla Timu świątek roć, jutro lub w czwartek. Igra zagra swój pierwszy mecz. Turnieju w Stuttgarcie zmierzy się z Niemką Laurą Zigamont albo Wiktorią Tomową z Bułgarii. To były informacje Polskiego Radia 24. Pogoda nie jest dziś. Sprawiedliwa aura podzieliła kraj na pół. Na zachodzie i północy jest sporo chmur i popada deszcz. Im dalej na wschód, tym więcej przejaśnień. Temperatura wyrównana na przeważającym obszarze 14-15 stopni. Najchłodniej jest na Helu maksymalnie 10. Reklama Barbara, a co ty, co, co ty tam tak w tym telefonie robisz? Osz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 prawie 8 minut po godzinie 10 cały czas Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska. Słyszeli Państwo w informacjach e, o możliwych e, nadużyciach. Minister Żurek polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego wobec pracowników Kancelarii Prezydenta rzeczpospolitej, którzy doradzali prezydentowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Piszemy o tym także na Polskie Radio 24.pl. Polecamy. Gość Polskiego Radia 24. Bartosz Pilitowski, socjolog prawa, prezes fundacji WatchCourt. Dzień dobry. Dzień dobry pani, pani. Dzień dobry pani redaktor. Pan jest, przepraszam, socjologiem prawa, filozofem chciałabym. Czyli tak, fizykiem społeczeństwa. Tak. I myślę, że tym bardziej trudno panu spokojnie obserwować to, co dzieje się w prawnej przestrzeni w naszym kraju. Tak. Dla socjologa najważniejsze jest, żebyśmy ufali Systemowi właśnie. prawnemu, a tego jest coraz mniej, mam wrażenie. A czym się Fundacja zajmuje? Fundacja zajmuje się obserwacją wymiaru sprawiedliwości. Przede wszystkim naszym programem takim najważniejszym, najbardziej znanym jest Obywatelski Monitoring Sądów. Co roku kilkuset naszych wolontariuszy odwiedza rozprawy sądowe w charakterze publiczności i obserwuje, czy no, właśnie, rzeczywiście sprawiedliwości staje się zadość. Mamy oko na sąd. Nasi wolontariusze obserwują rozprawy sądowe, ale my nie sprawdzamy, czy sędziowie przestrzegają prawa, bo z reguły przestrzegają. Tylko patrzymy na to, czy rzeczywiście ktoś, kto nie jest prawnikiem, będzie wychodził z sali sądowej z poczuciem, że ta rozprawa przebiegała uczciwie, sprawiedliwie, równo czyli sprawdzamy taki, taki psychologiczny, można powiedzieć, wymiar tej sprawiedliwości i następnie przekazujemy sędziom w ręce raport co roku, który pomaga im zrozumieć, jak ich praca jest widziana oczami obywateli, żeby mogli po prostu ją wykonywać lepiej. No dobrze, to z waszego punktu widzenia albo z obserwacji obserwatorów fundacji, co wynika? Jak się czujemy w tym starciu z, z systemem praworządności? To może być dla państwa zaskakujące, bo przez media dociera do nas najczęściej obraz krytyczny, ponieważ media się uruchamiają wtedy, kiedy jest coś nie tak. Natomiast na co dzień yy, sędziowie, prawie 10 tysięcy osób, pracuje na naprawdę przyzwoity obraz naszego wymiaru sprawiedliwości, mimo wszelkich zawirowań na górze, burzy, prawda, utrudnień różnych. Mm -hmm. Osoby, które są w Polsce sędziami, tak jak już mówiłem, prawie 10 tysięcy osób, niezależnie od tego, kiedy powołane na ten urząd, w zdecydowanej większości wykonują swoją pracę, starając się, aby osoby, które stają przed nimi, naprawdę mogły poczuć się sprawiedliwie równo traktowane. Przy czym jest to obraz y, widziany naszymi oczami, czyli publiczności, a nierzadko zdarza się tak, że kiedy na sali pojawia się publiczność, to jednak sąd staje na wysokości zadania i na przykład pełnomocnicy czy stron nam mówią, no y, było lepiej. <laughs> jak, jak się państwo pojawili, to, y, to jednak ta rozprawa y, no, wyglądała troszkę inaczej. Bo myślę, że to jest ważne właśnie, żebyśmy korzystali z tego prawa do publicznego procesu, czyli udziału publiczności w rozprawach. Ono po to jest. Także proszę Państwa, jak macie sprawy w sądzie, zapraszajcie na swoje rozprawy, znajomych, rodzinę. Nie bądźcie sami w sądzie. Są takie sprawy, na które rodzina wejść nie może, ale też trochę z własnej perspektywy. Wiem, że odkąd rozprawy zaczęły być nagrywane, mhm też sytuacja zmieniła się na korzyść dla tych, którzy są po drugiej stronie e, sędziowskich ław. E, panie Bartoszu, e, Trybunał Konstytucyjny. Czytam wypowiedź prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, pana Mecenasa Rosatiego, który apeluje o to, żeby usiąść przy stole i porozmawiać, bo bez tego nie da się pójść dalej. Wierzy pan w to, że ktokolwiek, którakolwiek ze stron, bo myślę, że... Jest więcej niż dwie. Wykona taki ruch? Mam wrażenie, że jest troszkę za późno na ten apel. Mm -hmm. W tym sensie, że to, co się stało w sali kolumnowej Sejmu, zdecydowanie to utrudnia, bo mam wrażenie, że tym gestem z takim wirtualnym złożeniem przysięgi ślubowania Wiele drzwi zostało zamkniętych No nie była to wirtualna przysięga Na wielu, myślę, że była Myślę, że przede wszystkim dla pana prezydenta Więc żeby go teraz do tego stołu zaprosić Będzie trochę trudniej Szczególnie, że tą przysięgę ponownie złożyło dwóch sędziów Którzy wcześniej ślubowali jemu co myślę, że było bardzo no, trudne dla przyjęcia dla głowy państwa. Dlatego zdecydowanie się podpisuję pod tym apelem pana prezesa. Natomiast no, jest mi bardzo przykro, że dopiero takie apele formujemy, kiedy już mleko się rozlało. Pan Mecenas Rosati formułował te sugestie także wcześniej, bo rozmawiamy z nim często tu yy, ekspercką w Polskim Radiu 24, apelował, nawoływał. Yy, mam wrażenie, że ta sejmowa uroczystość zamknęła także drzwi czworgu sędziów, którzy mogli takiego ślubowania. Mogli złożyć, ja, ja pilnuję słów, tak, bo one mają znaczenie. Mogli złożyć takie ślubowanie wobec pana prezydenta w późniejszym czasie, bo pan minister Bogucki mówił, rozważaliśmy to. I jak gdzieś w głębi jestem przekonana, że to nie były puste słowa, że, że otoczenie pana prezydenta czekało na reakcję po ślubowaniu tych dwojga sędziów i byli gotowi zaprosić do pałacu czworo kolejnych. Tak, ja, ja oczywiście, łatwo jest nam mówić już post factum, prawda, co można było zrobić i tak dalej. Sam zresztą e, sformułowałem taką opinię na prośbę marszałka Hołowni jeszcze, e, ponieważ pamiętajmy, że te wybory sędziów Trybunału były mocno spóźnione i marszałek Hołownia, e, kiedy opu, opróżniły się miejsca, Zwracał się do organizacji społecznych, m.in. do Fundacji Kortłusz Polska do nas z prośbą o zaproponowanie jakiegoś trybu wyłaniania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie byłby jakiś, no taki nowy, taki, który przyniósłby dobre owoce. I my zaproponowaliśmy taki, takie rozwiązanie które mogłoby naszym zdaniem przynieść owoc w postaci e, sędziów, e, którzy nie tylko byliby merytorycznie dobrzy, ale także właśnie byliby do zaakceptowania dla różnych e, części społeczeństwa, dla różnych reprezentantów społeczeństwa, czyli polityków. Dzięki to czemu było rozwiązanie? E, dzięki czemu właśnie nie byłoby takiego kłopotu. To było takie rozwiązanie, żeby m, różne środowiska eksperckie, e, właśnie czelna Rada Adwokacka, E, Krajowa Izba Radców Prawnych e, e, i inne tego typu zaufane organizacje e, zaproponowały e, kandydatów e, w, w większą pulę, a następnie kluby parlamentarne, czyli no, reprezentanci społeczeństwa, wykreślali z tej puli po kolei, Kandydatów nie wybierali, tylko wykreślali, aż zostanie tych y, tyle kandydatów, ilu jest miejsc. Jak jest korzyść z tego, że wykreślamy, a nie wybieramy? Wykreślamy zawsze tych, którzy nam się najbardziej nie podobają, którzy najbardziej właśnie y, nam jakby budzą nasze wątpliwości. Więc te grona eksperckie wybrałyby takie osoby, które na pewno spełniałyby te kryteria, byłyby dobrymi sędziami. No bo wiedząc, jaka jest procedura, to nie zaproponowałoby kogoś kiepskiego. A kluby z kolei no, wykreślałyby te osoby, które są nieakceptowalne. Więc zostałyby osoby merytoryczne, ale akceptowalne, najbardziej akceptowalne w Wierzy pan wszystkich. w to? No niestety, ta metoda za nie została, ale ta metoda żeby nie została się przyjęta. nie przyczepił? Prawda? A, y, oczywiście, zawsze zostanie y, coś, do czego się przyczepiamy, ale dzięki tej procedurze y, wiadomo, że ta procedura powoduje, że zostają te osoby, które budzą najmniejsze wątpliwości, ponieważ no wiadomo, że w takiej procedurze wykreślamy na początku te osoby, które najbardziej nas drażnią. Efekt jest taki, że dzisiaj mamy wybranych sześciu sędziów, z których nawet ten gest prezydenta, prawda, powołanie tylko dwóch, już pokazywało, że prezydent niektórych akceptuje, a niektórych nie akceptuje. No i których on powołał? Czy liderów stowarzyszeń sędziowskich, prawda, tych, którzy byli bardzo tam zaangażowani. Były takie dwie osoby na liście. Prawda? Mhm. Nie, wybrał po prostu naukowców, którzy się nie wypowiadali w ogóle na tematy polityczne. Więc to już pokazywało, że, że to jest taki wybór no, z punktu widzenia właśnie mhm. tego, na ile oni będą politycznie gdzieś tam decydować. E, okazał się ten wybór, no, moim zdaniem, też nietrafiony, bo to, jak się zachowali, zachowali ci, ci dwaj sędziowie później w sali kolumnowej, budzi moje ogromne wątpliwości co do ich tutaj decyzyjności, jakiejś tam samodzielności. To, znaczy, e, e, to że ponownie chodzi? złożyli Rozumiem. te, te ślubowania, to było dla mnie mhm. bardzo, bardzo niezrozumiałe. Mhm. Natomiast e, oczywiście to nie oznacza, że pozostała czwórka e, pod jakimiś warunkami nie zostałaby powołana przez prezydenta. Właśnie tylko problem jest w tych warunkach, bo no, to jest w ogóle, nie powinno tak być, że prezydent jakieś warunki stawia. Natomiast A no właśnie, czy prezydent, Pana zdaniem, Panie Prezesie, miał prawo nie przyjąć tego ślubowania. Nie, nie, nie. Oczywiście no nie ma prawa. Natomiast Selekcjonować, y... wybierać, nie, ten życiorys nie, nie jest lepszy, ten jest gorszy? To nie no jest kompetencja prezydenta, oczywiście. Natomiast spójrzmy prawdziwą, to znaczy taką na taką polityczną rzeczywistość, tak? Bo jest oczywiście strona taka jakby oczywistych prawd wynikających z przepisów, na którą się wszyscy prawnicy powołują, ale, ale oprócz tego, że, że mamy prawo takie stanowione, to jeszcze mamy po prostu rzeczywistość, którą to, pra to prawo też nam stworzyło. I to prawo y, tworzy pewne, pewne też fakty, y, które nie wynikają wprost. Y, nasza konstytucja stworzyła pewien system zależności. Y, po angielsku to się nazywa check and balances, czyli takich y, y, y, można powiedzieć... To takich takich po polsku. <grychy> tak, takich <grychy> y, y, można powiedzieć y, y, y, różnych równowag i, i wzajemnych zależności między organami władzy. Mhm. Check to e, y, Sprawdzać balans, to balansować. Dziękuję pani redaktor. To, to nie, było nie, świetne to... właśnie wyjaśnienie tego, o co chodzi nie, bo... o naszym słuchaczom. Bo na, tak. w, w Stanach Zjednoczonych e, to funkcjonuje tak, że sędziów Sądu Najwyższego proponuje prezydent, a musi ich zaakceptować Senat. Więc tam to tak działa, że te dwie, dwa organy władzy muszą też między sobą właśnie się dogadać. U nas e, w różnych przypadkach też tak to działa. Na przykład ustawy przygotowuje Sejm, ale podpisać musi je prezydent, prawda? I w niektórych miejscach ten prezydent ma więcej trochę tej władzy, w niektórych ma trochę mniej, ale jednak ten prezydent tam jest zaangażowany. I to ma pewien sens z uwagi na to, żeby władza nie była zbyt skoncentrowana. I nawet tam, gdzie jej bezpośrednio nie ma, to jednak prezydent, z uwagi na to, że on występuje prawie wszędzie, jednak jest tym elementem takim, można powiedzieć, balansującym, czy byśmy tego chcieli, czy nie. No tak, tylko że w przypadku tak zwanych zwykłych sędziów, słyszałam takie określenie od jednego z ekspertów, więc pozwolę je sobie powtórzyć, chodzi o sędziów sądów powszechnych, to prezydent ma dużo do powiedzenia, a w przypadku sędziów sądu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, nie. Tak, to jest rzeczywistość prawna. Tak, tak. To jest... i my się tutaj gubimy, przyzna pan, prawda? Aha, oczywiście. Dlatego yy, myślę, że to, co ja mówię, wielu prawników na pewno jeży włos na głowie, ponieważ to nie wynika jakby wprost z litery prawa. Nawet nie jest zgodne z jego duchem. Tylko po prostu tak została nasza konstytucja napisana i w tym przypadku ustawa, bo z konstytucji nie wynika żadna kompetencja prezydenta w zakresie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale w swojej mądrości. Posłowie, którzy uchwalali ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, i prezydent, który ją podpisywał, proszę mi wybaczyć, ale nie pamiętam, ale wydaje mi się, że w 97 to też zostało przygotowane. No po prostu prezydentowi oddali tutaj ten honor, że on będzie odbierał to ślubowanie. I może i nie było ich intencją, żeby prezydent miał tutaj jakąkolwiek kompetencję, ale jednak po prostu stworzyli, niestety, stworzyli przestrzeń do tego, żeby prezydent po prostu zablokował... Jakby, jakby rozpoczęcie pracy, bo to nie jest tak, że oni nie są sędziami. Oni są wszyscy już sędziami, bo wybrał ich tak. se Sejm oni są sędziami, ja ich nazywam sędziami, oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego e, e, według mnie. Natomiast, żeby... Ale według móc, ustawy, żeby mogli, tak nie jest. konstytucji, tylko ustawy, żeby, żeby, żeby, mogli, pracować. żeby mogli rozpocząć pracę, tak muszą to ślubowanie wobec Pana Prezydenta Dokładnie tak. złożyć. E, I, panie i co, prezesie, czemu to może tak? służyć? Tylko mhm. ostatnie słowo. bo Żebyśmy też nie, żebyśmy też nie zakończyli na, tylko na tym. Mamy coś takiego w prawie i też z tym się na pewno każdy prawnik zgodzi, że mamy założenie o racjonalności ustawodawcy. I to jest taki konstrukt trochę teoretyczne służące temu, żeby sobie jakoś wytłumaczyć, dlaczego ten ustawodawca to wpisał. I tym założeniem się posługiwał Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku, kiedy rozważał, czy to jest w ogóle konstytucyjne, czy to jest zgodne z konstytucją, żeby ten prezydent to ślubowanie w ogóle odbierał. I wtedy Trybunał Konstytucyjny w 2015, e, niekontrowersyjnym składzie, e, stwierdził, że tak. Dlaczego? Dlatego, że mogą, po pierwsze, że to jest potrzebne, bo musi być taki, taki gest, że oni ślubują przed reprezentantami, państwa i naszego społeczeństwa, ale po drugie, mogą być takie sytuacje, że prezydent w jakimś sensie też jestem ostatnim po prostu bastionem sprawdzającym, czy, te, czy, czy, czy tam coś nie było nie tak. No tak, ale jeśli jest bastionem sprawdzającym, jak pan mówi, to, to sprawdza. Tak, A, to powinien sprawdzić, powinien nam powiedzieć. Ani w tym nie, tak, nie ma zakresu jego kompetencji. Panie tak, prezesie, to, bo chciałabym jeszcze odnieść się, chyba, że... To jest jego odpowiedzialność tak. polityczna i, i ma, mamy wszyscy prawo, Pytanie, go za to krytykować. to polityczna? Nie, nie stanu, dlatego że to nie jest kompetencja konstytucyjna, więc te wszystkie historie mhm. o tym, że postawimy go za to przed Trybunałem Stanu są... Y po prostu fantasmagowią. Mhm. Proszę spytać prezesa Rosatiego, który jest członkiem Trybunału Stanu. Państwu to wszystkim spokojnie wytłumaczy. Dużo mhm. lepiej niż ja. Minister Sprawiedliwości polecił prokuraturze wszczęcie postępowania wobec przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, którzy mieli doradzać panu prezydentowi, żeby nie odbierał ślubowania od sędziów Trybunału. Przypomnijmy sobie te słowa. Okazało się, że prezydent nagle zaczął sobie wybierać z tej szóstki. Poza prawem. Z naruszeniem konstytucji. Widzieliśmy szefa kancelarii, który publicznie mówił, badano życiorysy. Więc zadajemy to pytanie, na jakiej podstawie prawnej? Więc może to być niedopełnienie obowiązków? No na jakiej podstawie prawnej? To jeśli nie prezydenta i nie Trybunał, no to tych, którzy mu doradzali. Z kolei myślę, że Waldemar Żurek trochę też Ech. No nie, nie chcę za, jakby użyć za mocnych słów, ale no to trochę już chodzi o Orwell. Na mnie jakiś taki rodzaj e, zbrodni, myśl o zbrodni, tak? To znaczy, no co, no, no nie mogą e, e, się w kancelarii prezydenta zastanawiać i, i jakoś e, sobie, sobie sprawdzać w internecie, no kogo tam nam im wybrał. No naprawdę, no, miejmy, miejmy trochę e, jednak... E, też jakiejś. Rozwagi. Rozwagi prawda? w, rozwagi w rozwagi, tym, jak. jak za wet. To nie się używamy tych, tego instrumentarium, mhm. które nam w tym przypadku Sejm powierzył, no bo Sejm powierzył mu funkcję prokuratora generalnego. No, no chyba nie po to, żeby ludzi ścigać za to, czego w internecie wyszukują. Także naprawdę Prezesie, myślę, że to, to jest było wet trochę. Zawet. Ale do, do czego nas to doprowadzi? Jaki jest tego cel, pani redaktor? Ja powtórzę za panem to pytanie. No. Tak, jaki jest tego cel? O tak co że, chodzi? Że to jest retoryczne... Czy mądrością będzie wykonać krok wstecz? Usiąść przy... Y, w Muzeum Historii Polski przy okrągłym stole, uh -huh. jeśli nie w Pałacu Prezydenckim, tak. prawda? No, na takim neutralnym gruncie, prawda? Tak, pan. tak. No dobrze, przy jakimkolwiek stole, niech uh -huh. będzie, prawda? I porozmawiać, y, y, nie wiem, podjąć decyzję ku dobru wspólnemu. Y, przecież prędzej czy później my temu sporowi powiemy dość i będziemy szanować tych, którzy będą proponowali rozwiązania inne niż prowadzące nas donikąd. Mam nadzieję. To znaczy w tej chwili rzeczywiście politycy tych największych bloków cały czas, mam wrażenie, są przekonani, że są w stanie jeszcze wygrać wszystko i stąd takie właśnie ruchy maksymalizujące. Te, które doprowadzą nas niestety do, w pewnym sensie, do osłabienia naszego państwa. Moja konstatacja po zobaczeniu tej uroczystości w sali kolumnowej była taka, że my, tak naprawdę, że to było smutne wydarzenie, bo ono było wyrazem niemocy, niemocy elity politycznej do tego, żeby właśnie rozwiązać ten no, mhm. spór. A był inny sposób, żeby przekonać prezydenta? I to nawet nie chodzi o przekonanie tak krótko, prezydenta, bo, bo to można jeszcze byłoby się sprawiać. marszałka z tego, który Można było przed się chwilą. nawet cofnąć wcześniej, mhm. prawda? Czy, czy, nie było, czy nie było naprawdę mądrych ludzi, żeby na przykład cofnąć się wcześniej i naprawdę pomyśleć troszkę i, i nie przewidzieć tego co, co się stanie, na przykład właśnie jakiegoś sposobu? jakieś metody wyboru konsyliacyjnej zaproponować. Przecież wybieranie naraz sześciu sędziów e, to jest naprawdę bardzo. Bardzo duże decyzja. ryzyko. I duże ryzyko, I, oczywiście. Prawda? I, i, I to jest takie. Pan y, się powstrzymuje przed używaniem mocnych słów. Ja spróbuję. To taka trochę piaskownica, a masz. Mhm. A masz. Tak? Tak. Tak to wygląda. Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, dosłownie chwilę temu zapowiedział złożenie wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Chcę również poinformować, że z tego, co zostałem poinformowany dzisiaj przez szefów klubów parlamentarnych, na tym posiedzeniu Sejmu szefowie klubów parlamentarnych w związku z tym, między innymi, co się stało na Węgrzech, przekażą do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wniosek o Trybunał Stanu dla pana posła Zbigniewa Ziobro. No i co dalej, panie prezesie? Nie wiem, czy to tutaj nie będzie znowu jakichś powtórki z historii, bo pamiętajmy, że już Zbigniewa Ziobrę próbowano postawić przed Trybunałem Stanu. Na razie nie udaje się go postawić przed zwykłym sądem. E, więc e, takie kolejne manifestacje, jakieś, no, e, mam wrażenie, że polityczne pokazywanie, że, że tutaj próbujemy być skuteczni, ale tak naprawdę e, skuteczni nie jesteśmy, to nie wiem, czy nie odbiję się czkawką e, tutaj inicjatorom tej... E, tego wniosku, bo no, doprowadźmy do końca może najpierw to, co zaczęliśmy i pokażmy, że potrafimy jedno mhm. zrobić, tak? Jasne, I... bo jak się wytacza takie działy, to działa, to potem nie można strzelać lepakami. Bartosz Pilitowski, socjolog prawa, prezes Fundacji Court Watch. Dziękuję panu bardzo. Również.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 Minęła 10.30, Aleksandra Kozera zapraszam. Na początek polskie nadzieje po węgierskich wyborach. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba spodziewa się, że nowy premier Peter Modzior odblokuje unijne na pieniądze należne nam za pomoc udzieloną Ukrainie. Rząd Wiktora Orbana blokował wypłatę 2 miliardów złotych z unijnej kasy za sprzęt wojskowy przekazany naszemu sąsiadowi. I to ma się zmienić.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 Mówił polskiemu radiu europoseł Szczerba. Przyszły premier Węgier Peter Modzior zapowiedział, że zaraz po zaprzysiężeniu przyjedzie do Warszawy. Zobowiązał się także wydać polskim służbom polityków PiSu Zbigniewa Ziobre i Marcina Romanowskiego, którzy uzyskali na Węgrzech azyl polityczny od rządu Wiktora Orbana. Polska 2050 chce podwyższenia drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych. Szczegóły mamy poznać za pół godziny. Zapowiedziała to na naszej antenie posłanka ugrupowania Ewa Szedler. Jednym ze źródeł finansowania podwyższenia progu podatkowego będzie zwiększenie przychodów z akcyzy. Niedawno słyszeliśmy projekt dotyczący właśnie podniesienia podatku akcyzowego. Jest to z jednej strony zadbanie o budżet, żeby w tym budżecie znalazło się więcej pieniędzy, a z drugiej strony zadbanie właśnie o ochronę zdrowia, ponieważ od ponad 20 lat ta akcyza na alkohol nie była podnoszona. Nawet taki niewielki klub potrafi znaleźć miejsca, gdzie można zaoszczędzić pieniądze albo zobaczyć, że są pewne nieścisłości Mówiła nam posłanka Szedler. Obecnie drugi próg podatkowy to 120 tysięcy złotych. Po przekroczeniu tego limitu nadwyżka jest objęta stawką 32%. Będą rekompensaty dla klientów linii lotniczej Enterer. To decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Łokik stanął po stronie podróżnych, którzy mieli problemy z bagażem, lotem, odszkodowaniem lub reklamacją, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Decyzja obejmuje kilka wariantów rekompensat. Konsumenci otrzymają 170 lub 200 zł, jeśli sprawy reklamacyjne dotyczyły bagaży. z kolei przy odwołaniu lub opóźnieniu lotu NTRR wyrówna odszkodowania do kwoty określonej w przepisach i przyzna dodatkowe vouchery. Co ważne, konsumenci mogą otrzymać więcej niż jedną rekompensatę z różnych tytułów. Łączna wartość rekompensat to ponad 8 milionów złotych. Pokrzywdzeni pasażerowie powinni otrzymać wiadomość od NTR do 24 października. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 10.33, rzeczywiście cały czas Polskie Radio 24. Załamanie pogody nad Polską przypominamy Państwu. Więcej informacji o pogodzie także na polskieradio24.pl, bo jeszcze dziś wieczorem ma zacząć padać. Gdzie i jak mocno? Polecamy. Za półtorej godziny zbiera się rząd, zajmie się projektem ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jeżeli przepisy wejdą w życie, placówka mogłaby rozpocząć działalność w lipcu tego roku. Poza tym ministrowie mają się zająć projektem ustawy, który umożliwia wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce. Sylwia Białek teraz z nami. Sylwia, dzień dobry. Dzień dobry. Co jest dokładnie w tych zapisach? Wojskowa uczelnia medyczna funkcjonowała już w Łodzi, ale została zlikwidowana ponad 20 lat temu. Teraz będzie reaktywowana. Projekt ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej opracowało Ministerstwo Obrony we współpracy z resortami zdrowia oraz nauki. Odtworzenie uczelni kształtującej lekarzy wojskowych to odpowiedź na potrzeby po pierwsze sytuacji geopolitycznej, ale także odpowiedź na ryzyko utraty zdolności medycznych armii, braki kadrowe w wojskowej służbie zdrowia sięgają od 40 do 60%. W zależności od specjalizacji największe deficyty dotyczą chirurgii urazowej, anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej, czyli tych obszarów kluczowych dla zabezpieczenia działań bojowych i misji zagranicznych. Zgodnie z założeniami ustawy przygotowanej przez resort obrony Wojskowa Akademia Medyczna powstanie na bazie istniejącej już infrastruktury w Łodzi, dlatego tak krótki termin powołania tej uczelni. I jeśli przepisy wejdą w życie, to rzeczywiście, tak jak wspomniałaś Małgosiu, placówka rozpocznie działalność w lipcu tego roku, ale pierwsi studenci będą mogli rozpocząć naukę w roku akademickim 2027-2028 i na reaktywację uczelni przewidziano około 400 milionów złotych. Ale rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustaw medycznych w związku z rozwojem usług e zdrowia i w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. Projekt przewiduje między innymi rozwój platformy usług inteligentnych, która umożliwi wykorzystanie algorytmów i rozwiązań opartych właśnie na AI w diagnostyce, zwłaszcza obrazowej. Będzie na przykład to możliwe w obszarze wykrywania patologii tomografii komputerowej klatki piersiowej czy zmian nowotworowych piersi. Lekarze będą mogli w stosunkowo krótkim czasie otrzymać interpretację w wyniku wykonaną przez algorytm AI. Posiedzenie Rady Ministrów e, zaplanowano na godzinę 12, ale obradą będzie dziś przewodniczył e, wicepremier szef resortu obrony Władysław e, Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk przebywa bowiem e, w, na za oceanem, jest aktualnie w dalekiej Azji, odwiedza Koreę Południową i Japonię, dlatego rząd dziś bez jego udziału, ale tak się składa że rzeczywiście te projekty ustaw, chociażby ta dotycząca Wojskowej Akademii Medycznej, to coś, co leży na sercu resortowi obrony, dlatego Władysław Kosiniak-Kamysz prowadzi dziś obrady i na tych ustawach świetnie się zna. I Sylwia Białek z tymi informacjami dla Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.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 a te, wracając jeszcze do tej wizyty pana premiera Tuska, e, no, dominowały tak w tych inwestycjach zagranicznych, dostawały od rządu węgierskiego ogromne dotacje, subsydia. E, ziemię przygotowano pod, pod, pod już inwestycje e, na, na, na bezprecedentową skalę. 10-20% inwestycji to były właśnie e, te wszystkie, m, e, może być, wkład ze <śmiech> strony rządu węgierskiego. Wszystko to nakręcało poziom inwestycji.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 Wielka, wielka koncentracja, nie wiadomo, co się tam do końca dzieje. Tak? Niby spółki publiczne, ale tak naprawdę procesy są nieprzejrzyste. E, drugie to jest e, zła lokacja, czyli krótko mówiąc, wybiera się ludzi lojalnych e, władzy, e, którzy będą e, na, na sznurku wykonywali, że tak powiem, polecenia i interesy niekompetencje. Czyli kleptokracja, e, klientalizm, e, wszystkie te patologiczne sytuacje, łącznie z korupcją tak, polityczną. No i oczywiście wszystko dopasowane w cykl polityczny. I trzecia sprawa to jest oczywiście pokusa do życia, czyli ta trzecia faza jest, która przeżarła już tą węgierską gospodarkę do dna, w Polsce, można powiedzieć, ta trzecia faza też była już widoczna po w ostatnich latach, ale nie było tego tak, tak nagromadzonego jak w Unii, bo pamiętamy w 1922 roku Unia Europejska w zasadach warunkowości wstrzymała te środki unijne i dalej negocjuje safe z Węgrami. Tak? Więc mamy do czynienia z taką pełną zawłaszczaniem państwa, oligarchizacją, to oczywiście się mówi o Urbanomics, albo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 Ja myślę, że program e, pana Petera Modziara, tak, to się mówi Modziara bardziej niż Madżara. Tak Och, ja już słyszałam tyle wersji. Prozentor tak jak mówi tak e, e, e, e, Peter tak jak Epstein, Epstein czy tak, Epstein, tak, tak, to jest ta tak. sama historia. Więc ten program jest e, dość dobry, tak? W kluczowych punktach właściwie jest to bardzo podobny program do, do, do rządu e, obecnie pana premiera Tuska, czyli odblokowanie środków unijnych, na wzrost gospodarczy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 Trzeci element y, to jest energetyka, czyli w kierunku OZE przyjrzenie się dużej elektrowni atomowej PAKS-2, którą y, tam kwestia jest kapitału rosyjskiego również i tej budowy, y, no ale przede wszystkim w kierunku OZE, a nie w kierunku polegania nadmiernego na węglowodorach z Rosji. Pamiętajmy, że 90% tych surowców pochodzi z Rosji. Udział gazu w miksie energetycznym jest dwukrotnie wyższy na, na Węgrzech niż w Polsce. Pol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 wejścia Węgier do strefy euro. W Polsce to jest poniżej 50%, więc wszyscy mają dosyć prawda słabego forinta, no, upolitycznionej polityki monetarnej, która doprowadziła do inflacji nie 18%, jak czas, czas czasów rządu PiSu, ale do 20, prawie 5% inflacji, która wybuchła zaraz po, po wyborach, po, po, po, bo został pokazany pakiet E, można powiedzieć wyborczy przez pre, pan, pra, pana premiera Morbana, a potem się wszystko zawaliło, czyli wybuchła inflacja, zdwojono siłą, ponieważ zamrożono ceny energii, żywności hmm. i potem nagle wybuchła inflacja. Czyli to wszystko, urocze sterowanie gospodarką się nie opłaca, tak? bo na krótką metę, na rok można coś zatrzymać, potem to wszystko wybucha. A potem jest eksplozja. Tak, i Dokładnie. kolejna rzecz, której nie ma e, też w programie obecnego polskiego rządu, to jest oczywiście zmiany strukturalne, a tam są przewidziane zmiany strukturalne, czyli zwiększenie progresji podatkowej,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 i zróbmy również e, progresję e, w podatku o PIT e, i dodatkowo również e, znaleźmy, e, jak gdyby pomysł na opodatkowanie najbogatszych poprzez podatek majątkowy jednoprocentowy. To tak króciutko, bo jeszcze chcę o paliwach z Panem porozmawiać, Panie Profesorze. Jest szansa, żeby dostali środki europejskie wcześniej niż za kilka miesięcy? Trochę będzie inna chyba dynamika niż mm -hmm, w przypadku niż Polski, bo w Polsce to było tak, że właściwie, no, można powiedzieć, rząd prawie. wystąpił o ja, tak. wnioskiem, czego nie zrobił, nie zrobił rząd Morawieckiego, bo, bo uważał, że nie zostanie tych pieniędzy, więc nawet nie próbował. E, rząd Tuska wystąpił. E, trochę, trochę na kredyt, e, może powiedzieć, zostały te pieniądze w Polsce uruchomione z KPO, a mamy bardzo mało czasu, tutaj Węgry mamy jeszcze mniej czasu, ale znacznie mniej pieniędzy. Pamiętajmy, no, ale to jest czterokrotnie... Tak, znajomości, przyjaciół tak, i relacji, prawda? Czterokrotnie mniejsza gospodarka systemie. niż Polska, tak, także jest mniej, mniej pieniędzy. Mhm. E, natomiast... E, Natomiast oczywiście ta warunkowość musi wiązać się z konkretnymi reformami. Tak? I te reformy trzeba przeprowadzić. No, to nie jest proste Tak przeprowadzić w krótkim czasie reformy, kiedy wszystkie instytucje są zabetenowane i, i, i próba jak powiem, zmiany, zmian, zmian w, w prawie nawet przy większości konstytucyjnej no nie będzie taka prosta. J.D. Vance oskarża Iran o terroryzm ekonomiczny, a przy okazji nowatura rozmów piłka po stronie Teheranu przynajmniej tak uważają m, eksperci. Iran jest terrorystą ekonomicznym? No jeśli się kontroluje wody, e, które są wodami e, prze, które, które są wodami na terytorium, można powiedzieć, przynależnymi do Iranu jednocześnie razem z Omanem, bo tam jest mhm. część Omanu również, e, no to można powiedzieć, no, trudno powiedzieć, czy jest, się jest terrorystą. Ja, ja, ja powiem tylko tak. Są takie wody na świecie, jest takie prawo międzynarodowe, które przewiduje, zresztą w, w, w, w prawo ONZ-owskie, które przewiduje, że wody powinny służyć do transportu zawsze, tak niezależnie od wojny. Jest taka na przykład rzeka w, w Europie, która ma e, ponad dwustuletnią tradycję, działa komisja specjalna, komisja reńska, to jest rzeka Ren, na której niezależnie od tego, że było... Kilkanaście wojen, tak. E, zawsze była e, możliwa żegluga śródlądowa. Statki przepływały przez ponad 200 lat, tak. tak. Więc e, może powiedzieć, że to jest e, bardzo łatwo, łatwiej zablokować rzekę niż Cieśninę, Ormus, czy Hormus, jak to woli. E, natomiast, e, no oczywiście, e, Irańczycy n, no, zastosowali tą, e, tą, tą, tą, tą, tą może powiedzieć, tą, tą blokadę. E, przynajmniej zapowiedzieli, ale już w tej chwili ją stosują, żeby wymusić też coś na Amerykanach. Także no trudno, znaczy, nie wiem, czy to jest terroryzm, ale na pewno jest to niezgodne z prawem międzynarodowym i na pewno no, powoduje problemy dla całego świata. Mhm. Jak długo będziemy je odczuwać? Bo prognozy są coraz mniej optymistyczne. Pani, no ani nie jestem trampologiem najwybitniejszym, ani nie jestem najwybitniejszym zdawcą Bliskiego Wschodu, wskazać kogoś, kto jest ale wątpię, żeby nawet ci, kto się zawiął Trumpologami i, albo są tymi, którzy się świetnie znają na Bliskim Wschodzie, mieli w ogóle jakiekolwiek pojęcie na tym, co, co zdecyduje pan prezydent Trump, a co, co, co, co, co, co zdecyduje... Przywódcy w, w, w Iranie, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ja myślę, że takiej opcji atomowej, do tak, jednak nie dojdzie. Jedyna kwestia to jest taka, w jaki sposób prezydent Trump wycofa się z tej wojny, zachowując twarz. To jest takie kluczowe pytanie, i wydaje się, że jak sobie znajdzie odpowiedź na to pytanie, to się rozejdzie po gościach. No tak, politycznie pewnie tak, ale co z technologiami, ze zniszczeniami, z bezpieczeństwem transportu Właśnie, przez te ciekminy? Tak, no w cieślinach, przez którą można pobierać 2 milion dolarów za przepływ każdego kontenerowca. Znaczy, czy a to statku... podobno nieodczuwalne dla takiego kontenerowca. E, tak, to jest nieodczuwalne, ale jak na się zbierze... Naprawdę to... finansowo? Nie, to jest nieodczuwalne, zwłaszcza, że... To ważniejsze jest To że jeden średniej one przepu... wielkości, tak. to ile wart jest transport, Ważne, ważne przed... jest to, żeby te statki mhm. przepływały, bo jak e, będą zaczną przepływać, to pamiętajmy o tym, że również ubezpieczenia e, pójdą w dół, a te ubezpieczenia mogą nawet być bardzo wysokie, a w ogóle firmy nie chcą ubezpieczać tak, tych statków obecnie, więc jest problem e, z tym, jak gdyby z możliwością wykorzystania e, tego przypływu przez zatokę jako broni. To jest tak zwane uzbrojenie, czy weaponizacja się nazywa, albo powiedzmy e, z, spowodowanie pewnego fragmentu, jak gdyby, logistyki światowej, żeby używać to jako broni. I to jest bardzo niebezpieczne, bo pamiętajmy o tym, że nawet jak zaczną statki płynąć, to za każdym będzie myślał, no to co się wydarzy, kiedy on znowu, oni znowuż postanowią dojść do kolejnego konfliktu. I to jest pewien problem. Dlatego na przykład Arabia Saudyjska ma oczywiście swój ropociąg na, w kierunku Morza Czerwonego, ale który tłoczy no, w granicach 10% tej, tej, tej, tej, tej ropy, która jest potrzebna, mogą rozszerzyć go i zbudować równoległy, który jest znacznie większy. I zdywersyfikować trwało. Tak, i to będzie wszystko trwało. Te inwestycje są <trych> trwały po kilka lat. <trych> Przepraszam. Więc mamy sytuację taką, że miejmy nadzieję, że wszystko się będzie szło w dobrym kierunku, ale pozostanie, ropa pozostanie na wysokich poziomach, bo zagrożenie w dalszym ciągu istnieje. Płać i płacz. Tak trochę, jeszcze przez jakiś czas. Profesor Paweł Wojciechowski z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz o ogromnym pożarze sklepu przy ulicy Piłsudskiego w Czersku. Na miejscu pracuje ponad 20 zastępów Straży Pożarnej. Trwa ewakuacja mieszkańców z pobliskiego osiedla. A z nami y, młodsza kapitan Joanna Knop z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w, Cho w Chojnicach. Dzień dobry pani kapitan. Dzień dobry państwu. Co się wydarzyło? Po godzinie dziewiątej wpłynęło zgłoszenie do stanowiska kierowania komendanta powiatowego początkowo, bo ponieważ kilka formatek weszło, gęste dym ciemny, natomiast natychmiast dysponowano siły i środki, e, potwierdzono e, Pożar palet i też został już pożarem objęty budynek sklepu. Liczne siły i środki w tej chwili na miejscu zdarzenia pracują. To co, to, co ważne, sześć osób, pracownicy sklepu, ewakuowało się samodzielnie z tegoż właśnie miejsca. Niestety pożar, pożar przeszedł do drugiego sklepu. Ze względu na to powietrze, które tutaj, te gęste dymu, podjęto decyzję, kierujący działaniem ratowniczym podjął decyzję o ewakuacji tutaj pobliskiego osiedla do szkoły podstawowej w Czersku. Mamy wsparcie łącznie zadysponowane na tamten moment jak pobierałam dane 26 sił i środków, w tym są zastępy i gaśnicze i przyczepy, ale także co istotne nie tylko, nie tylko z terenu powiatu, ale wsparcie Komendy Wojewódzkiej, specjalny samochód ratownictwa medycznego, wsparcie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego z Gdyni wsparcie też jednostki, taki specjalny SPGAS, zaopatrzenie tutaj, zabezpieczenie w aparaty ochrony dróg oddechowych, ponieważ może być długotrwała tutaj dla nas działania. Mamy na Polskiej Radio 24.pl zdjęcia z tej akcji. Zamykamy okna, jeśli mieszkamy gdzieś w pobliżu, pani kapitan? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej zamknąć okna. Jeżeli ktoś ma możliwość, nie, nie chce opuścić tego swojego domostwa, to zamknąć okna. Najlepiej przemieścić się w inną część budynku, który jest po drugiej stronie, żeby też bezpośrednio ten wiatr, który gdzieś tam może przez wentylację się tłoczy, żeby niepotrzebnie nie wdychać tego. A tak jak mówiłam, jeżeli kierujący działaniem tutaj przy pomocy strażaków podejmuje taką, taką decyzję, no to może warto rozważyć i i też skorzystać, ale jak najbardziej okna w tym przypadku są zamknięte. Dziękuję bardzo. Kapitan Joanna Knop z Komendy Powiatowej.